Zagadka piąta, czyli pokaz slajdów. Siódmego dnia pobytu nad jeziorem detektyw Pozytywka z ulgą stwierdził, że kończą mu się pieniądze i że musi już wracać. Złożył więc namiot, spakował wszystkie sprzęty, przytroczył do pasa doniczkę z kaktusem i ruszył w drogę. Obliczył, że jeżeli będzie robił trzy postoje dziennie, dotrze na miejsce po upływie tygodnia. Nie docenił jednak swoich wielbicieli. Ledwo wyszedł na szosę, zaraz zahamował obok jakiś samochód. Podróżujący nim mama, tata i dwójka dzieci okazali się wiernymi czytelnikami książek o przygodach naszego bohatera. I w miłej atmosferze podwieźli go pod samą kamienicę. W samą porę jak się okazało. Na podwórzu pod trzepakiem instalowano właśnie przenośny ekran. Mieszkańcy wynosili na podwórze krzesła ze swoich domów i ustawiali je pod topolą. Pan Mietek zapraszał ciekawskich z ulicy do zajmowania miejsc na ławeczce i obrzeżach piaskownicy. Pani Majewska uklepywała przykrywającą parapet poduszkę. Nie musiała wychodzić z mieszkania, żeby mieć znakomity widok na ekran. Obok śmietnika stał martwiak i majstrował coś przy rzutniku slajdów. Detektywa pozytywkę zatkało. — Pan już? — zdziwił się dozorca na jego widok. — Zabrakło mi pieniędzy — wykrztusił detektyw. — O, współczuję — powiedział pan Mietek. — Nie ma czego. Miałem już dosyć tej bezczynności. Pan Mietek pokiwał głową, a potem podszedł przywitać się z tajemniczym gościem, który wkroczył właśnie na podwórze. Był niski i szczupły. Na głowę miał wciśnięty, kowbojski kapelusz. Oczy skrywał za przeciwsłonecznymi okularami. Z podbójnego wąsiska sterczała fajka. Jego sylwetka wydała się detektywowi pozytywce znajoma. Nie potrafił jednak przypomnieć sobie, do kogo należy. Tutaj, bardzo proszę, pan Mietek podprowadził tajemniczego gościa do stolika stojącego tuż przy ekranie. Czy mikrofon będzie potrzebny? Detektyw Pozytywka wytężył słuch, lecz dobiegł go jedynie cichy bełkot. Szkoda. Co to za wygłupy? zapytał kilka minut później, gdy zaaferowany pan Mietek przebiegał z mikrofonem w ręku. Żadne wygłupy, oburzył się pan Mietek. Spotkanie z podróżnikiem i pokaz slajdów. A mikrofon skąd? Chciał wiedzieć detektyw. Od organizatora, powiedział dozorca. A kto jest organizatorem? Biuro podróży Czarnowic. Detektywa pozytywkę zatkało po raz drugi w ciągu kwadransa. Czyli martwiak, tak? Upewnił się, gdy udało mu się wreszcie dojść do siebie. Martwiak, potwierdził pan Mietek. Bardzo sporządniał, bardzo. O, na pewno, pomyślał sceptycznie detektyw Pozytywka. Dobrze, że wróciłem. Po czym zdjął plecak, poprawił tkwiącego przy pasie kaktusa i wbił badawcze spojrzenie w siedzącego za stolikiem wąsacza. Pokaz rozpoczął się kilka minut później. Pan Mietek, stremowany jak nigdy, powitał wszystkich przybyłych na spotkanie i natychmiast oddał głos martwiakowi. Detektywa aż zatrzęsło na widok jego obłudnego uśmiechu. Przemawianie sprawiało martwiakowi wyraźną przyjemność. Długo i wylewnie dziękował mieszkańcom kamienicy za możliwość zorganizowania pokazu. Dziękował podróżnikowi, panu Wasko Degamskiemu, za chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami. Dziękował wreszcie własnej inteligencji, która pomogła mu opracować plan najtańszej na świecie wycieczki do Indii. Tak taniej, że każdego będzie na nią stać. W głowie detektywa pozytywki włączył się alarm. Przejdźmy jednak do rzeczy, zawołał martwiak. Panie i panowie, oto podróżnik Vasco de Gamski. Wąsacz wstał i ukłonił się. Nie przyszło mu jednak do głowy, aby ściągnąć kapelusz, zdjąć okulary czy wyjąć z ust fajkę. Bełkotał coś do mikrofonu, a w tym samym czasie martwiak wyświetlał kolorowe slajdy. Hindusi, zatłoczone uliczki, egzotyczne owoce, wysokie góry, zatykająca dech w piersiach zieleń. Detektyw pozytywka musiał przyznać, że zdjęcia są piękne ale że wszystkie równie dobrze można by ściągnąć z internetu. Dopiero na ostatnich pojawił się wąsacz. W tym samym kapeluszu i w tych samych okularach stał obok wielgachnego słonia. Na następnej fotografii gładził słonia po brzuchu. Na jeszcze następnej trzymał go za ogromniaste ucho. Widzowie klaskali, wołając coś z uznaniem, a martwiak zapewnił, że każdy może się wybrać na taką dwutygodniową wycieczkę do Indii. I to taniej niż nad Morze Bałtyckie. Wystarczy od razu wpłacić symboliczną zaliczkę. Panu Mietkowi zabłysły oczy. Mimo słabych protestów żony zerwał się na równe nogi i pobiegł do domu. Pani Majewska także zniknęła w mieszkaniu. Detektyw Pozytywka z niepokojem obserwował podekscytowanych widzów, z których co drugi grzebał w kieszeniach i liczył pieniądze. Wymieniona przez martwiaka kwota na wielu zrobiła wrażenie. Najwyższy czas na przemówienie im do rozumu. Ludzie! – zawołał detektyw Pozytywka. Przecież to oszustwo! Martwiak dopiero teraz zauważył obecność naszego bohatera. Wymienił znaczące spojrzenia z wąsaczem. Potem uśmiechnął się szeroko i wskazując na detektywa zakreślił przy czole kółko. Wariat, powiedział do skonsternowanej publiczności. Słońce odebrało mu rozum. Parę osób parsknęło śmiechem, parę osób zaczęło buczeć. Tylko na twarzy pana Mietka zagościła niepewność. Zadyszany wpadł właśnie na podwórze, stał teraz nieruchomo, ściskając w dłoni wszystkie oszczędności i zerkając to na martwiaka, to na pozytywkę. Doświadczenie uczyło, że detektyw raczej się nie myli. — No, dalej! — martwiak z uśmiechem spojrzał na trzymane przez pana Mietka pieniądze. — Czas spełnić swoje marzenia! Lu zaczął ponownie wołać detektyw, ale ktoś go nagle pociągnął do tyłu. Przewrócił się, wypadając poza obręb światła. Kątem oka zauważył, że wąsacza nie ma już przy stoliku. Nasz bohater skulił się instynktownie. Jakiś ciężki przedmiot upadł tuż przy jego głowie. Odprysk pokruszonej cegły trafił go w powiekę. Zerwał się na równe nogi, nim drobna, ciemna sylwetka zdołała odskoczyć na odległość wyciągniętego ramienia. Potężne uderzenie kaktusem wydobyło z ust wąsacza głośny jęk. Teraz detektyw Pozytywka rozpoznał go bez trudu. Nowy. Pomocnik martwiaka. Ten sam, który okradł kolekcjonera sztuki. To oszuści! Wrzasnął ponownie detektyw Pozytywka. Zabiorą pieniądze i znikną. Przyjrzyjcie się słoniowi. Skąd taki w Indiach? Zapadło milczenie. A potem podniósł się szmer oburzonych głosów. Martwiak próbował coś tłumaczyć, jednak nikt już go nie słuchał. Obolały nowy umknął z podwórza, gubiąc po drodze wąsy. Pan Mietek? z obrażoną miną zawrócił do mieszkania. Pani Majewska zatrzasnęła okno. Widzowie rozchodzili się, rzucając pogardliwe spojrzenia martwiakowi, który miał niezbyt wesołą minę. W samą porę, przeszło detektywowi pozytywce przez głowę, wróciłem w samą porę. <grym> Pokaz slajdów, zwłaszcza trzech ostatnich, Utwierdził detektywa Pozytywkę w przekonaniu, że martwiak chce wszystkich naciągnąć. Dlaczego?